Rozdział 16 Lamanici zabijają mieszkańców Amunichach. Zoram na czele armii nefitów pokonuje Lamanitów. Alma, Amulek i wielu innych głosi słowo. Nauczają, że po swym zmartwychwstaniu Jezus Chrystus ukaże się nefitom. W piątym dniu drugiego miesiąca jedenastego roku panowania sędziów nad ludem Nefiego po okresie niezmąconego pokoju w kraju Zarachemla, bowiem do tego czasu przez kilka lat nie mieli żadnych wojen ani walk, po całym kraju rozległ się zew wojny. Albowiem armie Lamanitów przekroczyły granice kraju od strony puszczy, weszły do miasta Amonichach i zaczęły zabijać ludzi i niszczyć miasto i zanim Nefitom udało się zebrać dostateczną armię, by wyprzeć ich z kraju, Lamanici zgładzili wszystkich mieszkańców Amonichach, wielu z okolic Noe, a pozostałych uprowadzili w puszczę jako jeńców. I Nefici pragnęli odebrać jeńców uprowadzonych w puszczę. Dlatego ich najwyższy dowódca Zoram, stojący na czele armii Nefitów, a miał on dwóch synów, Lechiego i Acha, Zoram więc oraz jego dwaj synowie, wiedząc, że Alma jest wyższym kapłanem, sprawującym pieczę nad kościołem i że ma ducha proroctwa, poszli do niego i prosili, aby dowiedział się, gdzie zgodnie z wolą Pana mają pójść w puszczę szukać swych braci, uprowadzonych w niewolę przez Lamanitów. I stało się, że Alma zapytał o to Pana. I gdy powrócił, powiedział im... Lamanici będą przechodzić w bród rzekę Sidon w południowej puszczy, tuż poza granicami Manti. Tam ich zaatakujecie na wschodnim brzegu rzeki Sidon i tam pan wyda wam waszych braci wziętych w niewolę przez Lamanitów. I stało się, że Zoram i jego synowie ze swymi armiami przeprawili się przez rzekę Sidon i przeszli granicę Manti, wkraczając do południowej puszczy na wschód od rzeki Sidon. Tam, zaatakowawszy armię Lamanitów, rozpędzili ich, zmuszając do odwrotu w puszczę i uwolnili swych braci wziętych w niewolę przez Lamanitów. I żaden z ich braci będących w niewoli nie zginął. I bracia przywiedli ich z powrotem, aby odzyskali swe własne ziemie. Tak kończy się jedenasty rok panowania sędziów, podczas którego Lamanici zostali wypędzeni z kraju i nastąpiła zagłada mieszkańców Amonichach. Wszyscy mieszkańcy Amonichach zostali zgładzeni, a ich wielkie miasto, o którym mówili, że Bóg nie może go zniszczyć, bo jest tak wielkie, zostało obrócone w perzynę. W jeden dzień miasto to zostało całkowicie spustoszone, a psy i dzikie zwierzęta puszczy szarpały ciała mieszkańców. Jednak po wielu dniach ciała zebrano w stosy i pokryto warstwą ziemi. A Odur był tak silny, że ludzie nie zasiedlali kraju Amonichach przez wiele lat. I nazwano go Pustkowiem Nechorów, bowiem zabici mieszkańcy należeli do wyznania Nehora, a ich ziemie stały się Pustkowiem. I Lamanici nie napadali na Nefitów aż do czternastego roku panowania sędziów nad ludem Nefiego. I tak przez trzy lata Nefici mieli nieprzerwany pokój w całym kraju. Alma i Amulek nawoływali ich do nawrócenia się i czynili to w świątyniach, w świętych przybytkach oraz synagogach, które budowano na wzór synagog żydowskich. I nie ustawali dzieląc się Słowem Bożym ze wszystkimi, którzy chcieli słuchać, bez względu na to, kim byli. Tak więc Alma, Amulek i wielu innych, których wybrano, nauczali słowa w całym kraju i Kościół umocnił się w całym kraju i okolicach pośród wszystkich ludzi nefitów. I panowała u nich równość, a pan przelał swego ducha na ludzi w całym kraju, aby przygotować ich umysły, a raczej serca, na przyjęcie słowa, którego mieli być nauczani, gdy on przyjdzie. Aby nie znieczulili swych serc na słowo i nie byli niedowiarkami zmierzającymi ku własnej zgubie, lecz by przyjęli słowo z radością i jak dziczka zostali zaszczepieni w prawdziwą winorośl, aby mogli wejść do odpoczynku Pana, swego Boga. I ci kapłani nauczali ludzi, by zaprzestali kłamstw, oszustw, zazdrości, niesnasek, złośliwości, urągania innym, kradzieży, rabunków, grabieży, morderstw, cudzołóstwa i wszelkiej rozpusty, głosząc, że nie należy tak postępować. Mówili o tym, co ma wkrótce nastąpić, o przyjściu Syna Bożego, Jego cierpieniu i śmierci, a także o Zmartwychwstaniu umarłych. I wielu pytało, gdzie Syn Boży przyjdzie? I powiedziano im, że ukaże im się po swym Zmartwychwstaniu. I ludzie słuchali tego, radując się. I tak, odniósłszy zwycięstwo nad diabłem, umocnili Kościół w całym kraju. I Słowo Boże w nieskażonej formie głoszono w całym kraju i Pan przelewał na nich swe błogosławieństwa. Na tym upłynął czternasty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego.